Właśnie minęła siódma. Dwójka jest też na miejscu. Paul Maclish. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej. Poranek dwójki. A dziś jest środa, 15 kwietnia, to 105 dzień roku. Słońce w znaku barana od godziny i 20 minut na horyzoncie. Zajdzie o 19.33. Dzień będzie trwał 13 godzin i 53 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Anastazja, Bazyli, Cezary, Maksym oraz Wacław. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Wśród dzisiejszych świąt nietypowych obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kombatanta... Dzień Trzeźwości oraz Światowy Dzień Sztuki związany z rocznicą urodzin Leonarda da Vinci, postaci uosabiającej wolność myśli, tolerancję i twórcze wizjonerstwo. A w poranku czas na pierwsze dziś Wiadomości Kulturalne, które przedstawi Aldona łaniewska Wołk. Dzień dobry Państwu. Hiszpański dramat Dźwięki miłości Ewy Libertat o głuchej kobiecie, która niebawem zostanie matką, uhonorowano nagrodą publiczności Lux. Podczas tegorocznej odsłony w całej Unii Europejskiej zorganizowano 950 bezpłatnych projekcji. Komisja planuje podwojenie środków na program Kreatywna Europa. Właśnie z niego sfinansowano niektóre nominowane dzieła. Oprócz dźwięków miłości o nagrodę ubiegały się filmy Wartość sentymentalna to był zwykły przypadek Christie oraz Love Me Tender. Powstanie Nagrody Publiczności Lux ogłoszono w 2020 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Łączy ona w sobie Nagrodę Filmową Lux, przyznawaną produkcji, która w szczególny sposób zachęca do dyskusji o wartościach istotnych dla Unii Europejskiej, a także Nagrodę Publiczności Europejskiej Akademii Filmowej. Zwycięzce wyłaniają w głosowaniu eurodeputowani i europejska publiczność. Nie otrzymuje on nagrody pieniężnej, ale Parlament Europejski pokrywa koszty przetłumaczenia napisów do filmu na wszystkie oficjalne języki Unii oraz dostosowania ich do potrzeb osób nie. Niedowidzących i niedosłyszących. Więcej na temat nagrody filmowej LUKS w dzisiejszym poranku dwójki. Doktor Mateusz Szpytma został kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stanowisko prezesa IPN. Członkowie kolegium rozmawiali wczoraj z kandydatami. Przewodniczący kolegium, profesor Wojciech Polak, powiedział, że większość uznała, że doktor Szpytma jest najlepszym kandydatem do objęcia stanowiska prezesa Instytutu. Jest to człowiek najbardziej kompetentny, jeżeli chodzi o.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 Teraz o swojej decyzji Kolegium IPN poinformuje marszałka Sejmu, który zdecyduje kiedy odbędzie się głosowanie nad przedstawioną kandydaturą. Ponieważ to Sejm za zgodą Senatu wybiera prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawę zatytułowaną Zapisane w Błękicie można oglądać w Lublinie. To ekspozycja zbiorowa prezentująca pracę hełmskich artystów Ewy Joachimowicz, Marty Marcyniuk, Beaty Kozak i Andrzeja Symoniuka. Twórcy w swoich pracach skupiają się na emocjach, naturze oraz codzienności. Wszystkie dzieła zostały wykonane w technice cyjanot ptypi. Inspiracją do powstania prac był hełm, mówi jeden z artystów Andrzej Symoniuk. Ja robię ten stary, tak jak tutaj u mnie na pracach widać. Część tych budynków, które są pokazane, to część nie ma. Część są odremontowane także całkiem inaczej wyglądają. Tam jeden nawet jest zrobiony, który mi się udało zrobić tydzień przed remontami. Stara kamienica, a w tej chwili jest nowoczesna odremontowana, plus nowoczesny blok do tego dobudowany. Całkiem to inaczej wygląda, jak było. No bo Ja jestem taki szwędarz po hełmskich uliczkach, gdzie za kamarkach zawsze coś, jakieś perełkę się znajdzie. Wystawę zatytułowaną Zapisane w Błękicie można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie do 6 czerwca. Tymczasem już jutro początek Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Uczestnicy zaczną od dwudniowej konferencji naukowej, której tematem będzie fantastyka w komiksie polskim. Sporo będzie się działo nie tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej, w której festiwal się narodził, mówi jeden z organizatorów Michał Traczyk.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 Komiksowe zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej to 32 tysiące wydawnictw. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o dziewiątej, a ja zachęcam Państwa do obserwowania naszej strony. dwójka polskieradio.pl Pogoda na zachodzie kraju dziś zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wschodzie możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10-11 stopni na północy i w centrum do 14 stopni na zachodzie i 17 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem. Tam termometry pokażą od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby na zachodzie i w centrum północno- i północno zachodni a na pozostałym obszarze ze wschodu i południowego wschodu. Reklana. Wielowymiarowość, wielozmysłowość i synteza sztuk podczas muzyka Polonika Nowa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 Środowy poranek dwójki, osiem minut po siódmej. Najwyższy czas sięgnąć po naszą zapowiadaną płytę tygodnia. Tym bardziej, że to If Music, najnowszy album naszego słynnego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty Michała Biela. Tytuł pochodzi ze zmysłowej pieśni Parsela, której tekst zainspirowany został otwierającym wersem sztuki Szekspira Wieczór Trzech Króli. Jeśli muzyka jest pokarmem, miłości, grajcie dalej. A znalazło się na tym albumie 17 pieśni i trzech kompozytorów epoki baroku, Persela, Händla i Fuksa, które Jakub Józef Orliński wykonuje nie z barokowym zespołem, lecz właśnie z pianistą Michałem Bielem, który wykorzystuje pełnię możliwości współczesnego fortepianu. No i ten najnowszy album mogą u nas państwo zdobyć. Czekamy na zgłoszenia mailowe po Dwójki atpolskie radio.pl. Nagrodą dodatkową jest dziś płyta z utworami Ernesta Szossona w wykonaniu skrzypka Jakuba Jakowicza i pianisty Pawo Jumpanena. No a my w poranku oddajemy głos Jakubowi Józefowi Orlińskiemu. To była Aria Unzefiro Spiro z opery Rodelinda, Jerzego Fryderyka Hendla z naszej płyty Tygodnia. W interpretacji Jakuba Józefa Orlińskiego, którego, któremu towarzyszył przy fortepianie Michał Biel. Ten najnowszy album polskiego kontratenora można u nas zdobyć codziennie do piątku. Zajrzałem na chwilę do naszej poczty mailowej. Istny wysyp maili w sprawie płyty tygodnia, ale czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe cały czas. Poranek Radio.PL Jest kwadrans po siódmej. Poranek dwój. W tej godzinie naszego spotkania krytyk filmowy Artur Zaborski opowie o nagrodach publiczności Luxe 2026 wręczonych wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jak Państwo słyszeli w Wiadomościach Kulturalnych. Nie, nie zabraknie rekomendacji dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, profesora Andrzeja Szczerskiego. Film jest przepiękną opowieścią taką o, o potrzebie pamięci i też o tym, jak zaskakujące mogą być aktualne odkrycia te z przeszłości, nawet z tak odległej dla dzisiejszych nam czasów. Znakomita opowieść. Będziemy też mieć dla Państwa zaproszenia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, a w trzeciej godzinie poranka opowiemy o najnowszej wystawie Archiwum Włoskiej Kreatywności prezentowanej we Włoskim Instytucie Kultury.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 Włoska torebka. Więcej na ten temat po 8.15. Zaprosimy też Państwa do Teatru Narodowego w Warszawie na premierę teatralnej adaptacji jednej z najgłośniejszych książek Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych w reżyserii Ewy Platt. Reżyserkę będziemy gościć po 8.30. A wspólnie z Bęgdą Mikołajczuk już za chwilę zajrzymy do środowych gazet. Muzyka Fryderyka Chopina, ale w interpretacji dalekiej od tradycyjnego fortepianowego brzmienia. Bela Fleck zaproponował własne opracowanie trzeciego mazurka Fismo Opus 59, stąd to nietypowe połączenie banjo i gitary. Przypominam, że dziś 15 kwietnia, Światowy Dzień Sztuki. Pan chce przemalowywać obrazy? Nie zrozumieliśmy się panie dyrektorze, to ja chciałem zrobić poprawki. Tam są niewłaściwe zastosowania czerni. Męczyło mnie to, męczyło i teraz mam nową koncepcję. To nie czernie źle przebijają świetlistość błękitów, tylko właśnie błękity nie dźwięczą. Trzeba tylko przełamać błękity i czernie automatycznie pójdą w głąb. Bardzo łatwe. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, z jakiego filmu jest to fragment. Można to napisać. Poranek dwójki od polskiej radio.pl. W ogóle dzisiaj rozmawiamy, pytam Państwa, to czy sztuka naprawdę pomaga lepiej zrozumieć świat i samych siebie, czy jest bardziej taką przestrzenią wytchnienia, do której uciekamy od, od codzienności. No i mogą też Państwo dzielić się z nami tym, jakie dzieła sztuki, by, czy książka, film, spektakl, utwór muzyczny najbardziej państwa kiedyś poruszyły i dlaczego właśnie one okazały się tak ważne. Pani Agnieszka, nie mogę zapomnieć wrażenia po przeczytaniu Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Pomogła mi przestać się bać. W LO oglądaliśmy jakiś horror, Diabeł w roli głównej, tematem było opętanie, a ja nie do końca wiedziałam przed co będziemy oglądać, zrok bałam się wejść na strych i po przeczytaniu tej powieści jak ręką odjął. Najstraszniejszy film, jaki widziałam, to Van Helsing. Aktor grający główną rolę się podobał i też oglądałam, a to też horror. Tu już byłam starsza i nie było aż takich skut skutków na psychice. Dziękujemy za ten głos, pani Agnieszko. No i taki terapeutyczny wymiar może też mieć sztuka w studiu Magda Mikołajczuk. Dzień dobry, ale to ciekawe, że mistrz Małgorzata jako Spokajająca lektura, jednak tam jest dużo takich wątków, no, ostrych, o, ale demonicznych, ale też... Swoje ale absolutnie, tak, tak. To jest książka, powiedziałabym, wielozadaniowa. A u pani, pani redaktor? Jakie to dzieło ja sztuki? może o, o obrazie, o obrazach właściwie. Mhm. Nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że w tych najwcześniejszych latach życia często nasze kontakt ze sztuką jest taki najsilniejszy, prawda? I ja, ja miałam takie doświadczenie ze sztuką, z obrazami Artemizji Gentile włoskiej, barokowej malarki. Jako naprawdę bardzo młoda osoba, nastolatka obejrzałam w, w, w albumie, zobaczyłam jej, jej dwa najsłynniejsze obrazy, Zuzanna i Starcy, czyli ta historia biblijna o cnotliwej kobiecie, którą dwaj sędziowie próbują zmusić do, do nierządu, że się tak wyrażę. I drugi, Judyta i Holofernes, gdzie o, o Judyta odcina mu głowę, taki niesłychanie brutalny, realistyczny, obraz, jeśli chodzi o Zuzannę, to ten, to przerażenie, to zawstydzenie kobiety. Ja nie mogłam oderwać oczu od tych obrazów, bo wydawało mi się, w ogóle nie wiedziałam, mhm. kto jest autorem, czy jak autorką, bo ja często w ten sposób sztukę, y, mam kontakt ze sztuką właśnie, żeby nie czytać, mhm. nie, i to był pierwszy kontakt. Jak się dowiedziałam, miałam wrażenie, że to są w ogóle współczesne obrazy, bo ona tak malowała, że, że nawet dzisiaj to się nam wydaje, no, no, historia z dzisiaj. I potem jak się dowiedziałam o tej całej historii, o, o, o tym, że, że, że była ofiarą przemocy seksualnej, że była upoka upokarzana w czasie publicznego procesu. Ta cała historia brutalna, bolesna, którą ona potem przekuła w sztukę i od, i to, że stała się wybitną, znaną, kupowaną malarką. A dopiero zaskoczona, potem... że ta kobieta? Tak. Tak, nie? byłam zaskoczona, że to kobieta. No nie, to było i bardzo wiele lat temu, jednak w tej chwili mamy inne, inne nastawienie do tego, co to znaczy malarstwo, tak zwane kobiece, a, a męskie, no niespecjalnie to dzielimy, prawda? A wtedy tak, i to była ta historia i, i, i do dzisiaj Artemisia Gentileski ma ważne miejsce w mojej głowie i w moim sercu. 25 minut po siódmej. Zagląd prasę. To już oficjalnie zaglądamy do środowych gazet i tygodników. Co ciekawego dzisiaj znalazłaś? Skoro Dzień Sztuki, to w dziale ekonomicznym Rzeczpospolitej, w dziale Moje pieniądze, o rynku sztuki pisze Monika Kuca, a konkretnie. No o Dzień Sztuki. Tak, tak, o dziełach Marii Jaremy i o tym, jak finansowo sobie radzą dzieła tej znakomitej malarki, rzeźbiarki, autorki scenografii, kostiumów, lalek, współzałożycielki grupy krakowskiej i teatru Kriko i Cricot dwa Tadeusza Kantora. Są dwie wystawy Marii Jaremy. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otw otwarto wystawę zatytułowaną Pęknięty Modernizm, a od 9 maja prace Marii Jaremy można będzie oglądać na wystawie Tadeusz Kantor Embal Embalage, Krikotaż and Madame Jarema. To w Wenecji, organizowanej przez Fundację Rodziny Staraków i jak pisze Monika Kuc, rangę tej prezentacji podnosi fakt, że wpisana została do oficjalnych 31 wydarzeń towarzyszących tegorocznemu 61 Biennale Sztuki w Wenecji. No i właśnie, co z tymi cenami? Na polskim rynku zainteresowanie sztuką Marii Remy rośnie od czasu poszerzenia jego uwagi, czyli tego rynku, o sztukę kobiecą. Mimo, że na listach rekordów sztuki współczesnej w czołówce utrzymują się Ewa Juszkiewicz, Magdalena Abakanowicz, i Alina Szapocznikow, to prace Marii Jaremy także przekroczyły już milion złotych. W ubiegłym roku na aukcji Desa Unicum rekord ustanowiły formy Jaremy z 1957 roku, osiągając wylicytowaną cenę miliona trzystu tysięcy złotych, podczas gdy 7 lat wcześniej ta sama praca sprzedana została za milion. Natomiast za kompozycję z roku 1955 Wylicytowano, zapłacono ponad milion złotych, a pięć lat wcześniej cena wynosiła 620 tysięcy złotych. Więc o sztuce Marii Jaremy i o tym jak finansowo, finansowo sobie te prace radzą na rynku sztuki możemy przeczytać w dziale ekonomicznym Rzeczpospolitej. A w polityce świętujemy stulecie polskiego radia. To o, miło, że miło. nie tylko my świętujemy, my radiowcy, my słuchacze, że też w prasie pojawia się, <coughs> pojawiają się informacje na ten temat. Spore, opasłe informacje piórem Jakub, Jakuba Demiańczuka w polityce, jak przemówiło radio o stuleciu polskiego radia i to są takie charakterystyczne daty, znaczy ten, ten tekst jest podzielony na charakterystyczne daty, charakterystyczne wydarzenia z tych 100 lat. Wiadomo, że można by mm, wybierać, napisać to mm -hmm. Tak, Zaczyna się od roku 2000, 1926. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. E, czyli e, o tych słowach, które były wygłoszone przez spikerkę Janinę Sztąpkównę. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480. Potem e, 1927 rok. Szopenowskie szaleństwo, czyli pierwszy konkurs i od transmisja na antenie. 27. rok także szkoda, że państwo tego nie widzą. Czyli jak pisze Jakub Demiańczyk radiowy sport kojarzy się przede wszystkim z męskimi głosami. Jednak pierwszeństwo w tej dziedzinie należy do kobiety. W lutym 1927 roku Ada Artstówna prowadziła pierwszą w historii radia transmisję sportową z konkursu skoków narciarskich w Zakopanem. I, i później y, pisze Jakub Demiańczyk komentatorzy z obecni nie tylko podczas transmisji, lecz, lecz także w unikatowej audycji Kronika Sportowa nadawanej od 1954 roku zawsze byli siłą Polskiego Radia. Łączyli wiedzę, pasję i elegancję słowa, a czasem mimowolnie wprowadzali do języka nowe powiedzenie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Mawiał Wojciech Trojanowski, znakomity lekkoatleta i wybitny dziennikarz radiowy, który relacjonował m.in. Igrzyska w Berlinie w 1936 roku. No i jest też rozdział dotyczący roku 1937, rozdział zatytułowany Największa Polska Filharmonia, czyli o narodzinach radiowej dwójki 1 marca 1937 roku. Roku. Z czasem zaczęła stawać się synonimem radia inteligenckiego, skupionego przede wszystkim na muzyce klasycznej i współczesnej, oferującego koncerty na żywo ze studia S1, nagradzane reportaże radiowe, audycje poświęcone jazzowi i muzyce ludowem, ludowej. Niebawem wejdzie w dziesiątą dekadę działalności, 90. urodziny będą obchodzone za rok. To jest w ogóle ciekawe y, y, y, y, przeczytać, jak o nas, prawda, o radiu, mhm. piszą jednak ludzie y, z radiem niezwiązani. Nie no Ale później Jakub są... Demiańczuk jest wielkim fanem radia, jest I, i, też tak, jest gościem, gościem częstym, dwójkowych tak. audycji. Jest naszym kolegą przyjacielem. Tak, przyjacielem radia niekoniecznie. Nie dziękujemy. dziękujemy. No i proszę państwa, potem o ra powieści radiowej Matysiakowej, Pięć, y, Matysiakowie, 58. rok, wychowani na Trójce, czyli o, o, o Trójce y, i także y, o czymś bardzo specyficznym, 1971 rok, w Warszawie 147 cm ubyło 8. To jest rozdział zatytułowany tym słynnym komunikatom o stanie wód. Stan wód na Wiśle, Sanie i Narwi brzmiał niczym szpiegowski szyfr, dane dla wtajemniczonych, podobnie zresztą jak komunikaty o stopniach zasilania państwowej dyspozycji mocy. Pojawiały się dramatyczne wezwania, by taki czy inny czasowicz pilnie skontaktował się z rodziną lub poszukiwania właścicieli psa, który pogrysł dziecko, by przedstawili zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę. A to wszystko wydawało się jeszcze bardziej uderzające poprzez kontrast z radosnym, rozrywkowym, zabawnym latem z radiem. Lato z radiem po raz pierwszy wyemitowane 1 lipca 1971 roku okazało się odtrutką na nudę. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy przegląd stulecia Polskiego Radia. Jak przemówiło radio, Jakub Demiańczuk pisze w polityce. W Światowym Dniu Sztuki nie może być lepiej. Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Magda Mikołajczuk powróci do państwa już za niecałą godzinę. Certino da Camera, że Iberta zabrzmiało z całą swoją lekkością, ironią i francuską elegancją. Grał japoński saksofonista Nobuya Sugała, a towarzyszyła mu BBC Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Yutaki Sado. Środowy poranek za 23 minuty 8. W Parlamencie Europejskim w Brukseli rozstrzygnięto tegoroczną Nagrodę Publiczności LUKS, przyznawaną wspólnie przez widzów i europosłów. Tegorocznym laureatem został film Dźwięki Miłości hiszpańskiej reżyserki Ewy Libertad. A my połączyliśmy się z krytykiem filmowym Arturem Zaborskim, który jest w Brukseli, był na tej wczorajszej uroczystości. Witaj. Dzień dobry. Dźwięki Miłości to jest film bardzo intymny, opowiadający o relacji, rodzicielstwie i doświadczaniu życia w świecie pełnym barier. I jak czytasz werdykt tegorocznej Nagrody Publiczności? Bardziej jest to wybór artystyczny, czy, czy jednak taki mocny społeczny sygnał ze strony europejskich widzów? Myślę, że to jest bardzo mocny społeczny sygnał, dlatego że ten film zrobił coś niezwykłego, ten film wpłynął na rzeczywistość, zmienił rzeczywistość, dlatego że w momencie premiery, w momencie kiedy ten film pojawił się w Hiszpanii, no to okazało się, że wokół jego pojawienia się Pojawiła się też dyskusja. Dyskusja na temat tego, w jaki sposób funkcjonują w swojej codzienności głuche kobiety. I jednym z takich najbardziej palących wątków był wątek dotyczący tego, że w momencie, kiedy jadą na porodówki, nie mogą komunikować się z lekarzami i z pielęgniarkami, no bo na co dzień raczej w tych instytucjach nie ma tłumaczy z języka migowego, nie ma osób, które migają. A w związku z czym tak naprawdę te kobiety, te ciężarne kobiety były pozostawiane same sobie. I po premierze tego filmu ta debata była tak mocna, tak szeroka, rozlała się na tak wiele frontów, że zmieniono prawo. Zmieniono prawo, które teraz obliguje takie placówki, w których właśnie są porodówki do tego, żeby zapewniać tłumaczy w momencie, kiedy nie ma kontaktu z pacjentką. To jest wydarzenie, na no, które bardzo mocno odbiło się gdzieś w takiej debacie na temat funkcji kina, roli kina, na temat tego, po co robimy filmy, jaka jest intencja twórców w momencie, kiedy sięgają po kamerę. No i przykład tego filmu, przykład tej produkcji pokazuje, że w momencie, kiedy rzeczywiście próbujemy podnieść jakiś istotny, Temat, kiedy próbujemy przyjrzeć się czemuś, co wciąż jest problematyczne, z pomocą filmu możemy zmieniać otaczającą rzeczywistość. A nagrody LUKS, przyznawane w Parlamencie Europejskim od 2007 roku, no właśnie po to zostały powołane. Zostały powołane po to, żeby nagradzać, żeby wspierać te produkcje które są w stanie w jakiś sposób wpływać na nasze życie społeczno-polityczne. To jest rzeczywiście taka inicjatywa, która próbuje promować pięć wybranych przez komisję, specjalną komisję, która właśnie dokonuje preselekcji, Nagrody Lux próbują wspierać te filmy nie tylko poprzez to, że jeden z nich wyróżniają, ale także próbują wspierać te filmy w taki sposób, że one są dystrybuowane w całej Unii Europejskiej przez bardzo długi okres czasu. Mm -hmm. w, większości te, w większości te projekcje są darmowe. W tym roku odbyło się takich projekcji we wszystkich krajach członkowskich prawie tysiąc, w związku z czym to też, pro, to też pokazuje, że nominacja do Nagrody Lux no to jest realna, autentyczna promocja i że to jest wywindowanie filmu, który podejmuje ważny ważki społecznie temat i rozlanie go na wszystkie kraje członkowskie. No właśnie miałem cię zapytać, jak z perspektywy by, by człowieka obecnego na, na ceremonii wygląda dziś znaczenie tej nagrody. Trochę już odpowiedziałeś. No, realnie pomaga filmom żyć dłużej, docierać szerzej i być częścią większej europejskiej rozmowy. Ale jak to się stało, bo luks to są nagrody dla filmów europejskich, że wśród nominowanych mieliśmy w tym roku choćby film z Iranu. To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że tak naprawdę obserwujemy coraz bardziej we współczesnym kinie europejskim, że wyczerpuje się powoli formuła, która obowiązywała przez dekady, czyli formuła kina narodowego. Coraz rzadziej na rynkach festiwalowych, coraz rzadziej osiągają sukcesy takie filmy, które są produkcją tylko i wyłącznie jednego państwa. Hmm. Najwięcej filmów, które pojawiło się w Cannes, filmy, które w tym roku zdobywały Oscary, to są filmy, które są koprodukcje pomiędzy wieloma krajami i tak jest na przykład um, i tak tak to wygląda także wśród tych filmów, które są nominowane do luks, bo jeżeli weźmiemy sobie produkcję, jak film Wartość sentymentalna Joachima Triera, no to okaże się, że to jest film, który jest koprodukcją pomiędzy aż pięcioma krajami, m.in. Szwecją, Niemcami czy Norwegią. Norwegia jest tutaj głównym produktem. Każdy z tych krajów się dołożył, każdy z tych krajów coś wniósł do projektu i potem te filmy, potem ten film dzięki temu był dystrybuowany z automatów w każdym z tych krajów. No i taki też jest przypadek filmu Jafar'a Panachiego, Irańczyka, który to Irańczy nie mógł opowiedzieć swojej historii u siebie w ojczyźnie, dlatego że no, jest na liście reżyserów, których obowiązuje zakaz wykonywania zawodu. W związku z czym tak naprawdę jedyną opcją dla tego, żeby ten film powstał było złożenie się krajów europejskich. No i w ten sposób właśnie Jafar Panahi mógł zamknąć budżet swojego projektu. Tutaj oczywiście największy wkład wniosły Niemcy i Francja. Ten film na nagrodach Parlamentu Europejskiego Lux reprezentował Niemcy właśnie. No i to pokazuje też bardzo ciekawą tendencję, bo to pokazuje, że jednak kino europejskie nie zamyka się tylko i wyłącznie na swoje historie, że nie chce się ograniczać tylko i wyłącznie do swojego terenu, ale też próbuje w jakiś sposób wspierać tych filmowców, którzy nie żyją w demokratycznych krajach, którzy muszą walczyć z różnymi formami opresji. Europejski Parlament bardzo się zresztą tym szczyci. Wczoraj odmieniano przez wszystkie przypadki takie słowa jak chociażby demokracja czy porównywano bardzo mocno kino europejskie do innych przemysłów filmowych, takich jak Hollywood, Bollywood czy Nollywood nawet, jedna z największych takich um, sieci filmowych w Nigerii. Mówiono i chwalono się tym, że te pozostałe przemysły, one są jednak bardzo mocno skupione na tym, żeby dostarczać widzowi rozrywki, żeby od, odcinać widza od tego, co go boli, żeby odcinać go od tego, co dzieje się dookoła niego. Natomiast tożsamością kina europejskiego Europejskiego, ma być jednak to silne rozpolitykowanie, to silne plądrowanie tych niewygodnych tematów, przybliżanie widzowi prosto przed twarz tego, czym pewnie, czego wolałby czasami nie widzieć, o czym czasami wolałby zapomnieć. No i oczywiście te nagrody Lux w Parlamencie Europejskim służą wyróżnieniu tych najważniejszych pod tym kątem produkcji, no a niewątpliwie ta koprodukcja Irańczyka, Dżafara Panachiego no wpisuje się w to, co właśnie dla Lux jest najważniejsze. To już na zakończenie. Powiedz nam krótko, bo nagrody wręczane są w parlamencie europejskim. Ona jest dzielona między głosy publiczności, a głosy polityków. Czy oni faktycznie uczestniczą w tej ceremonii? Czy Parlament Europejski wypełnił się fanami kina wśród polityków? Oczywiście, że nie. Można było tak naprawdę zliczyć tych polityków bardzo szybko i jak zwykle są to dokładnie te same twarze, które obserwujemy na co dzień w naszym życiu politycznym, które na co dzień w ogóle upominają się o kulturę i próbują o kulturę walczyć. Są to pojedynczy reprezentanci jest to naprawdę bardzo frustrujące. Mam wrażenie, że wczoraj do Parlamentu Europejskiego przyjechało więcej mediów niż europosłów, no co niestety pokazuje, jaka jest tendencja, co niestety pokazuje, że wciąż kultura Stoi gdzieś na szarym końcu i na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o wolę i walkę naszych polityków, o istotne dla nich wartości. A szkoda, bo naprawdę tutaj wśród tych debat, wśród tych dyskusji, które wczoraj toczyliśmy, naprawdę można zauważyć, że pomimo jakiegoś takiego myślenia katastroficznego o przyszłości kina, które coraz częściej jest wypierane przez streaming, coraz częściej oglądane gdzieś tam w domu, w kanapie, a nie we wspólnym doświadczeniu w sali kinowej, Wczorajsze debaty i wczorajsze dyskusje naprawdę przypomniały o tym, że robienie kina ma sens, że to kino ma realne w realny sposób przekłada się na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. No w związku z czym wydaje mi się, że dość istotne byłoby dla polityków, żeby tu być i tego wszystkiego posłuchać. Zwłaszcza, że te dyskusje nie ograniczają się tylko i wyłącznie do samej tematyki filmów, ale też na przykład bardzo ciekawym wątkiem przy okazji zwycięstwa filmu Death Ever Libertad była dyskusja poświęcona temu, w jaki sposób jej film był w cudzysłowie sprzedawany, to znaczy jak go próbowano w jaki sposób próbowano go reklamować w kinach czy w innych miejscach dystrybucji, wyobraź sobie, że ukrywano skrupulatnie, zarówno dystrybutorzy, jak i właśnie agenci sprzedaży, skrupulatnie ukrywali informację, że to jest film o osobie głuchej, że próbowano pisać naokoło, żeby tylko mhm. nikt z potencjalnych widzów się nie przestraszył tego tematu i nie pomyślał sobie o, o matko, film o osobie głuchej nie chce tego oglądać. Więc jeżeli nadal w 2021 w 2026 roku toczymy tego typu dyskusje, to to oznacza, że nadal kwestia wykluczenia jest bardzo aktualna i bardzo istotna, więc politycy powinni się nią czym prędzej zająć. I gdyby na przykład częściej chodzili na takie inicjatywy jak Nagrody Publiczności LUKS w Parlamencie Europejskim, no to myślę, że zauważyliby i doświadczyliby znacznie większą skalę problemów niż tylko te, którymi chcą zajmować się na co dzień. Artur Zaborski prosto z Brukseli opowiadał o tegorocznej Nagrodzie Publiczności LUKS. Przypomnę, to, to film dźwięki miłości hiszpańskiej reżyserki Ewy Libertat. Bardzo Ci dziękuję za tę relację. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była muzyka francuskiego kompozytora Aleksandra Despla do filmu Grety Gerwig Małe Kobietki z 2019 roku. Środowy poranek dwójki za 8 minut 8. Rekomendacje a w tym tygodniu ich bohaterem jest profesor Andrzej Szczerski, historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziś rekomendacja, która przypomina o jednym z najważniejszych momentów w historii brytyjskiej archeologii. Do zobaczenia świetny film zatytułowany Wykopaliska, po angielsku The Dig z roku XXI on jest dostępny na platformach streamingowych z Ralphem Faincem. Opowieść o odkryciach archeologicznych w roku 1939 w Anglii w miejscowości Saton Hoo, gdzie odkopano cmentarzysko statków anglosaskich z VII wieku. To może brzmieć bardzo specjalistycznie, ale film jest przepiękną opowieścią o odkrywaniu przeszłości zakopanej w ziemi, dosłownie w przenośni. To wykopalisko zostało zrealizowane w roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej i też wpisało się w taki rodzaj debaty wtedy, a właściwie to można powiedzieć dramatycznych wyborów, jakie stawały przed Brytyjczykami, w imię czego mają toczyć wojnę. Wtedy ten Churchill, e, słynne powiedzenie, w imię czego toczymy wojnę, właśnie w imię tego, żebyśmy ocalili swoje dziedzictwo. I te wykopaliska nabrały dodatkowo takiego politycznego wówczas znaczenia, to jest kapitalne odkrycie, którego dokonali archeolodzy też nie tylko profesjonalnie, ale też miejscowy, taki nazywany, sam się nazywał się Kopaczem Brown, który nie będąc formalnie archeologiem, dokonał pierwszych odkryć archeologicznych na tym terenie. Skarby z Saturn Hu są dzisiaj w British Museum, są jednym z największych skarbów brytyjskiej kultury. Film jest przepiękną powieścią taką o, o potrzebie pamięci i też o tym, jak zaskakujące mogą być aktualne odkrycia te z przeszłości, nawet z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 film Wykopaliska w reżyserii Simona Stona. To dzisiejsza propozycja profesora Andrzeja Szczerskiego. Kolejne spotkanie z dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie i jego kulturalnymi rekomendacjami już jutro w poranku o tej samej porze. Przed nami do ósmej jedna z najbardziej lirycznych kompozycji Joza Zawinula w nagraniu zespołu Weather Report z 1977 roku. No a dziś w Międzynarodowym Dniu Sztuki Pytamy Państwa o to, czy sztuka naprawdę pomaga lepiej zrozumieć świat i samych siebie, czy jest może przede wszystkim przestrzenią wytchnienia, do której uciekamy od codzienności. Nasza stała słuchaczka, pani Elżbieta, pisze, że jeśli nie ma się wybitnego talentu w jakiejś dziedzinie, takie jak na przykład literatura, malarstwo czy muzyka, to można tworzyć sztukę na swój własny użytek, odtwarzając piękno świata w postaci choćby takiej jak kwiaty w wazonie, aranżacja wnętrza, ubiór nawiązujący do dzieła ulubionego malarza, na przykład Renoira. Sztuka na własny y, użytek, odtwarzająca piękno świata. To, to jest dobre hasło. Dziękujemy Panie Elżbiecie. Poranek dwójki od Polskie Mogą do nas państwo pisać w Światowym Dniu Sztuki.